Gwiazdy światowego Jezu, Dick Nina Simon, Herbie Hancock i wielu innych. W 15-tomowej kolekcji książek z płytami legendarnej wytwórni Blue Note Miles Davis. The complete birth of the Cool Już w sprzedaży z polityką. Wystąpili już na ponad 300 koncertach w kraju i za granicą. A w środę, 24 czerwca o 20, wystąpią w warszawskim MPK przy Marszałkowskiej. Sandales, koncert promujący nową butę Polskiego Radia i spotkanie z muzykami. Będzie szansa na autograf. Przypominamy, środa, godzina 20, Empik przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Tego nie wolno przegapić. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasi przedstawiciele wybrani przez nas zajmują się tym, co my wkładamy do garka i uważają, że całe społeczeństwo słucha telewizji, i tego, co się mówi tam i to natychmiast realizuje, wkładając garściami jakiś cholesterol sobie w usta i tucząc się na ponad wszelką miarę. To jest chore, no to nie możemy przecież wszystkiego jakimiś ustawami regulować. To życie stanie się po prostu nie do zniesienia. Dziękuję panu za telefon 022 i 7 3, albo ZD3, małpa, polskieradio.pl. A teraz temat dziś najważniejszy. Zapraszamy do trójki. Dziś, 23 czerwca, życzenia przyjmują tatusiowie. Zabiegani, zapracowani na co dzień, nie mają czasu na kontakt z dziećmi i choć świat dookoła się zmienia, ojcowie nadal głównie dbają o stronę materialną rodziny. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że niespełna 3% ojców korzysta z możliwości przejścia na urlop wychowawczy. Przyznaje prezes Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka Ireneusz Dzierżęga. My ojcowie nie wiemy jak z tego korzystać. Czy wypada mężczyźnie który zawsze pracował na zewnątrz Dla dobra rodziny Zwalniać się i teraz być z dzieckiem Przewijać pieluchy My to wszystko potrafimy robić Robimy to bardzo chętnie Ale czy kosztem pracy Natura tak nas wyposażyła Że mężczyzna na zewnątrz zdobywa środki Na utrzymanie rodziny A to kobieta opiekuje się dzieckiem Tworzy ognisko domowe Adam Żelazowski, jestem tatą nowych chowawczy Dziecko jeszcze nie będzie umiało złożyć w życzeń Umie na swój sposób Budzi tatę co rano Tata Adam, tata Adam, tłuceta Rodzice powinni uzgadniać, kto będzie się zajmował dzieckiem. Jak było w y, Państwa przypadku? Po prostu żona w dziewiątym miesiącu ciąży dostała lepszą ofertę pracy niż ja. Pracowałem w budowlance, zarabiałem przyzwoite, bardzo przyzwoite pieniądze, jak na dzisiejsze czasy. A żona jest główną księgową w dużej firmie deweloperskiej. No i tam dostała ładną sumę pieniędzy, którą tata nie był w stanie przebić. Ewa Kraińska-Dulicz, Państwowa Inspekcja Pracy. To już z takiej kalkulacji rodzinnej wynika, że jeżeli kobieta zarabia więcej, to powinien mężczyzna tego. Z tego urlopu, chociaż nie zawsze tak jest, ale często w czasie urlopu wychowawczego pracownik jest chroniony, czyli jeżeli ktoś się zdecyduje na trzyletni urlop, to przez trzy lata zakład nie może mu wypowiedzieć umowy i oczywiście, że z urlopu korzystają osoby, które mają słabszą pozycję zawodową i mniejsze zarobki. Pomyślałem, tworzę sklep z kawiarnią dla mam z dziećmi, gdzie jest przewija, gdzie nie ma schodów, gdzie można wózkami wjechać do środka zdala od ulicy, żeby było fajnie. Nie jest łatwo. Do godziny 17 to się opiekuje, później opiekujemy się we dwoje, a potem jak ja się już idzie spać o godzinie 8-9, no to trzeda do laptopa, no i do drugiej, trzeciej w nocy pracuje sobie. Po czym wstajemy znowu o godzinie 8, tak? I zaczyna się nowy dzień. Czasami babcia się jeden dzień zajmie, jeśli, jeśli tu jest duża dostawa towaru, to ta nie da rady tego już zrobić. Ale to babcia przychodzi tutaj, po prostu trzyma dziecko, żeby nie rozniosło kartonów. No ogólnie no, dajemy sobie radę. I urlop macierzyński pan zaliczył? Tak, żona była dwa miesiące, a ja byłem miesiąc na macierzyńskim, czyli cztery tygodnie, które może oddać na tacie. Włodzimierz Grodzicki, psycholog. Wspaniała sprawa, która powinna być propagowana, dlatego że ojcowie w dzisiejszych czasach mają wiele sensownych pomysłów, działań i potrafią to realizować. Tylko po prostu trzeba umożliwić. Czyli to apel do mam. Pozwalajcie na to, żeby ojcowie brali za was urlopy wychowawcze, bo oni sobie dadzą radę. Tak jest, a wy będziecie miały więcej czasu i po to chodzi. Najbardziej świadomi praw przysługujących ojcom są w Europie Szwedzi i duńczycy. Nie znaczy to jednak, że korzystają z tych przywilejów. Popularną formą opieki nad małym dzieckiem jest nadal instytucja opiekunki i za granicą, i w Polsce też. Z tatusiami i o tatusiach rozmawiała Ewa Dudzińska. Przy okazji polecam Państwu dziś w porannej audycji u Marcela pojawiły się życzenia dla tatów, dla ojców i te życzenia przygotowane przez kabaret kaczka Pchnięta nożem znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Polecam uwadze. Należy znaleźć życzenia. Dzień Ojca na pierwszej stronie. Zaraz jak Państwo wejdą na stronę www.polskieradio.pl ukośnik trójka. random W okazji Dnia Ojca pani Zuzanna z deszczowego Wiednia przesyła życzenia ukochanemu tacie, panu Janowi, a życzenia nie byle jakie. Dużo zdrówka, przede wszystkim spełniania wycieczkowych, wycieczkowych motocyklowych marzeń, żeby zawsze miał cel, za którym będzie podążał i dziękuję mu przy okazji za wspaniałą wyprawę do Wenecji. To od pani Zuzanny minęła 17.30. Za chwilę ekonomia. Najpierw skrót wiadomości. Justyna Mączka. I na początek garść informacji dotyczących Iranu. Na szczęście nie ma doniesień o kolejnych krwawo tłumionych protestach opozycji. Natomiast irańskie władze wyrzuciły z kraju dwóch brytyjskich dyplomatów. Wielka Brytania błyskawicznie odpowiedziała tym samym i nakazała opuszczenie kraju dwóm irańskim dyplomatom. Premier Gordon Brown oświadczył, że zarzuty, jakoby Londyn podburzał naród irański przeciwlegalni wybranym władzom, są bezpodstawne. Także francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych krytykuje Teheran za takie oskarżenia Francja ponad też apel do irańskich władz, aby wyjaśniły wszelkie niejasności dotyczące wyborów. Paryż potępia również Teheran za użycie siły wobec manifestantów. Izrael natomiast zaapelował o zwołanie w trybie pilnym sesji bezpieczeństwa Rady ONZ w celu przedyskutowania sytuacji w Iranie. Od ponad tygodnia opozycja demonstruje na ulicach, domagając się ponownych wyborów. Jej zdaniem konserwatysta Mahmud Ahmadinejad wygrał tylko dlatego, że głosowanie sfałszowano. Teraz ostrzeżenie wydane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Województwa wody opolskiego. Aż do piątkowego poranka na Opolszczyźnie ma bardzo mocno padać. Wprowadzono trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Według prognoz synoptyków w regionie może spaść nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy na dobę. Woda na rzekach górskich i podgórskich może gwałtownie przybierać. Już jutro mają zostać przekroczone stany alarmowe na górnej odrze. Ponad promil alkoholu miał w organizmie 10 chłopiec, który trafił do szpitala w Skarżysku Kamiennej. Jak ustalili policjanci, dziecko było w domu babci, piło alkohol ze swoim wujem oraz jego przyjaciółką. Dorośli byli kompletnie pijani. Mężczyzna miał prawie cztery promile alkoholu we krwi. Pogotowie wezwała siostra chłopca. Za rozpijanie małoletniego grozi do dwóch lat więzienia. Kolejna porcja informacji w Trójce o 18.00. Teraz już ekonomia Arkadiusze. Kierty. Wiadomości ekonomiczne. Tego spodziewała się większość analityków i ekonomistów. Rząd postanowił dziś zwiększyć deficyt budżetowy o 9 miliardów złotych. Jednocześnie zdecydowano nie podwyższać podatków w tym roku, nie wykluczając podwyżki w przyszłym. Zdaniem ekonomisty Marcina Peterlika z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową dzisiejsza decyzja nie ma większego wpływu na rynki finansowe w Polsce. Wzrost deficytu budżetowego nigdy nie jest wiadomością dobrą i nigdy nie poprawia wizerunku gospodarki w oczach inwestorów, ale w tej chwili wszyscy uczestnicy życia gospodarczego zdają sobie sprawę z tego jaka jest sytuacja i myślę, że już w pewnym sensie pogodzili się z faktem, że taka decyzja musi zapaść, dlatego nie spodziewam się tutaj jakiejś szczególnie znaczącej i widocznej reakcji rynków. Tegoroczny budżet będzie miał mniejsze dochody o 37 miliardów złotych, a dodatkowe przychody przewidziane są z dywidend spółek Skarbu Państwa i podatku CIT. To jedyne w tej chwili rozwiązanie, bo rząd nie ma innej możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy, tłumaczy ekonomista Piotr Kalisz. Alternatywą byłoby zwiększanie dochodów poprzez podnoszenie podatków, natomiast na to najprawdopodobniej nie zgodzi się pan prezydent, który w swoich publicznych wystąpieniach raczej sugerował obniżki podatków, więc w obliczu weta prezydenckiego to jest praktycznie jedyna taka możliwość, by uzyskać dodatkowe dochody. Więcej komentarzy na temat nowelizacji budżetu jeszcze dziś w Trójce. W magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniża gospodarcze prognozy dla naszego kraju. Fundusz przewiduje spadek polskiego produktu krajowego brutto w tym roku o 0,5%, a w przyszłym wzrost o około 1%. Eksperci funduszu twierdzą, że wzrost deficytu budżetowego pozwoli w pewnym sensie pobudzić naszą gospodarkę. Zalecają jednocześnie Radzie Polityki Pieniężnej kolejne cięcie stóp a Rada rozpoczęła dziś dwudniowe posiedzenie. 13 z 15 ankietowanych przez Polską Agencję Prasową Ekonomistów oczekuje, że w tym razem Bank Centralny obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Tylko dwóch ekonomistów uważa,